Tylko echo dźwięczy Boże, Coraz dalej, coraz dalej Trzy godziny tak mała Przed swym domkiem dziatwa stała Wreszcie sił im zbrakło prawie Żaden płakać już nie może Siedli sobie więc na trawie I tak jakoś sen ich zmorzył. Śpią już dziadki, Tylko słychać jak przez sen z nich każdy wzdycha. Wiatr rozegnał chmury właśnie, Srebrnym blaskiem księżyc świeci. Przyszły sny z krainy baśni, By pocieszyć biedne dzieci. Rankiem wczesnym, rankiem szarym, który pokrył świat chmurami, zaszumiały drzewa stare nad śpiącymi urwisami. Ranna rosa z liści spadła, wiatr ją poniósł aż na mchy, gdzie dzieciarnia abecadła miała właśnie piękne sny. Deszczyk cicho, dzwoniąc w listki, zaczął padać, budząc wszystkich. Otworzyły oczy dziadki i nie wiedzą, co się dzieje. Takim zimno nie ma tatki. Śpią w ogrodzie i deszcz leje. Dom zamknięty, ciemno boknie. Prawda, z chłopcom mina. Na drzwiach domu kartka moknie. Wyrok taty przypomina. Dzieciom jest tak smutno teraz, że się znów na płacz im zbiera. Pierwszy A na nogi skoczył. Chlipnął noskiem, wytarł oczy i powiedział tak do braci. Tatko tu nie przyjdzie dziś. Szkoda czasu nam zupracić. Stańcie, płatcy, trzeba iść. B podpasał sznurkiem spodnie. Cel Pomaga D się podnieść. E, ocierał z lękałem. Ale... Do wkłada trawę. Ten nieborak na pół drzemie. Ponuro patrzy w ziemię i rozgląda się dookoła. I odpróbuje tatkę wołać. A. Coś Elta w szepce cicha. Eł zaczyna głośno kichać. A M Z westchnieniem zamknął furtkę. Bo pod drzewem cicho stoi. Weź się strasznie czegoś pły. w diabłu bo i chce więcej. S. Rozgrzewa sobie ręce. T. Chce czekać tu na tatę. U. Się oto sprzecza z bratem. U. Poprawia niskos koszulę, y się otula. Zep, szep, szep, trzej bracia mali, szli na końcu i płakali Zep, szep, szep, trzej bracia mali, szli na końcu i płakali Tak w deszczowy, smutny ranek, we mgłę szarą, w chłodny wiatr, Dzieci głodne, niewyspane Wyruszyły w leśny świat Buzie chude W oczach łezki Nóżki chłosta rannych łód Brzuszki warczą jak złe pieski Taki w nich panuje głód Jeść im chce się Aż brzuch boli I choć nie próżnują wcale Choć się każdy namozolił Nikt nie może jadła znaleźć Hejże, chłopcy, hej! B wrzaśnie. Mnik się skończą nasze smutki bo przedwczoraj tutaj właśnie dojrzewały już jagódki. Biegną żywo tam chłopaczki, patrzą w górę, patrzą na dół, przeszukały wszystkie krzaczki, a tu jagód, ani śladu. Chłopcom znów na płacz się zbiera. Co się z nimi stanie teraz? B już bliski jest rozpaczy. Wczoraj były tu. Tłumaczy. R już tylko ciężko westchnął. Pewnie wtedy, gdyśmy spali, ktoś je zerwał porą wczesną. Trudno, chłopcy, chodźmy dalej. Zaraz się najemy zdrowo. P radośnie się uśmiecha. Tam w Leszczynie za Dąbrową bardzo dużo jest orzechów. To rozjaśniły im się twarze, na Leszczynę prędko włażą. Lecz wiórki rudokitki pozbierały już orzechy. Nawet małych, nawet brzydkich nie zostało na pociechę. Jeszcze jest nadzieja mała, że opodal rośnie grusza. Do niej więc gromadka cała, żwawym krokiem zaraz rusza. Lecz tu także, jakby na złość, wczoraj mogły dzieci biedne zbierać gruszek, ile wlazło, a dziś nie ma ani jednej. Tylko ptaszek skrył się w drzewach i piosenkę taką śpiewa. Kto wytrwane wciąż pracuje, ma wszystkie komprów. Kto się leni i różnuje, musi cierpieć głód. A tu koło praca kipi, cięcią w kore, ciodem stuka, pszczółka, brzęczy gdzieś na lipie. Bierze, maszerują, mrówki, przejdzie ptaszki, muszki, aż dziw bierze, jak do pracy wszystko pęci. Wiecie co? Em, nagle Mamy przecież przyjaciółki, które brzęczą tu dokoła. One nas nakarmią, pszczółki. I przy dobrym, słodkim miarze... Hmm. Zrzedły chłopcom nim się do winy. Pszczółki złe? Może ktoś nam... Panawia się dzieciarnia. Szedł do pracy Jesz, kolczatek. Jeż gospodarz jest wzorowy. Słysząc tę rozmowę dziadek sam się wtrącił do rozmowy i powiedział. Przyjaciele, choć tu jest jedzenia dosyć, nikt się z wami nie podzieli. Szkoda chodzić, szkoda prosić. Ten się u was dobrze czuje i ten ma wszystkiego w bród, kto przez cały dzień pracuje. Lenie muszą cierpieć głód. Potem spojrzał na chłopaków, mruknął coś i znikł wśród krzaków. Chłopcy mają kłopot nowy. Pospuszczali smutnie głowy. Przerażenie ich ogarnia. Z głodu przyjdzie zginąć marnie. Wtem się trawka poruszyła, Zaszumiało coś w listeczkach i przed dziećmi się zjawiła postać krągła jak pileczka. Miała w ręku bułkę z mięsem, którą z apetytem jadła. Odgryzając kęs za kęsem, rzekła dzieciom abecadła. Chcecie tu jedzenia dostać? Dam wam jagód, jabłek, gruszek. To jest sprawa bardzo prosta. Jak duszek pasi brzuszek. Otoczyła dziatwa duszka, serca biją im z radości. Pewnie pan jest dobra wróżka, że pan chce nas tak gościć. Pasi brzuszek wam pomoże, mówi duszek do chłopczyków. Bo znam takie miejsce w morze, gdzie jedzenia jest bez liku. Gruszki, grzybki, opowiada. Jabłka to tak rosną nisko, proszę proszą, by je zjadać. A to wszystko tu jest, blisko. Każdy się po brzuszku gładzi. Niech pan nas tam zaprowadzi. Duszek chytrze się uśmiecha. W liść bukowy wytarł nosek, a potem wolno, bez pośpiechu zaczął mówić słodkim głosem. Wiem, że was wygnano z domu. Byliście nie być grzeczni wam w lesie nie chce pomóc Lecz mnie żal was Żal serdecznie Pospuszczali chłopcy głowy Żaden nie śmie bąknąć słowa Myślą tylko czy ich duszek Do tych jagód, jabłek, gruszek Zaprowadzi Czy nie zechce To dla duszka dość fatygi a głód dzieciom kiszki lechce Brzuszki burczą na wyścigi Zaciskają chłopcy dłonie Wreszcie duszek rzekł na koniec Chcę się wami opiekować Bo jesteście jeszcze mali Lecz musicie dać mi słowo Że będziecie mnie słuchali Chociaż wielcy z was figlarze Lecz tu nie żartuje nikt i co tylko wam rozkażę, to należy spełnić wnik. To warunek będzie taki. Cóż, zgadzacie się, chłopaki? Krzyknął chłopcy chórem zgodnym. Damy słowo, cóż nam szkodzi? Zresztą każdy taki głodny, że na wszystko by się zgodził. Więc słuchajcie moje dzieci. Duszek brzuszek wypiął dumnie jeśli słuchać mnie będziecie, to wam będzie dobrze u mnie. Od tej pory, wczesnym rankiem, w dni pogodne, w niepogody, z kubełeczkiem, garnkiem, dzbankiem idą dzieci na jagody. Własnym oczom nikt nie wierzy Jak te lenie, cały dzionek Męczą się przy zbiorze jeżyn, jabłek, gruszek i poziomek Tak się wzięli do roboty, aż się zatrząsł las od plotek To doprawdy niedowiary, do wiary, ten tamtemu opowiada Nic innego, tylko czary chyba im ten duszek zadał bardzo wcześnie rano wstają i pracują bez wytchnienia, że ich teraz podziwiają leśne duszki i stworzenia. Zadziwili młodych, starych, istne dziwy, istne czary. Nikt nie wiedział jednak o tym. Już zmęczeni chłopcy byli, że już mieli dość roboty, chętnie by się pobawili. Nikt nie wiedział, że na rękach bąble im się porobiły. Jak po cichu każdy stękał, bo nieść dzbanka nie miał siły. Jak ich praca taka nuży, chętnie by pospali dłużej, chętnie siedliby nad rzeką lub uciekli w świat daleko. Lecz sprawują się wzorowo, bo duszkowi dali słowo. Choć niejedną mają wadę, choć są bandą rozwydżoną, słowa z nich nie złamie żaden. Bo chłopaki mają honor. I to właśnie jest przyczyną, że pracują z dzielną miną. Słowo trzyma ich przy duszku, niby pieski na łańcuszku. Kuku, woła leśny zegar. Już dwunasta, koniec pracy. Kuku, kuku, głos dobiega. Już do domu pora wracać. Co dzień o tej to godzinie, tak zarządził pasi brzuszek, każde z dzieci musi przynieść koszyk jagód, jeżyn, gruszek. Czy dzień zwykły, czy niedziela, regularnie jak przystało, duszek porcję im wydziela, która zawsze jest za mała. A to... Czego dzieciom nie da, zaraz w swoim sklepie sprzeda. No bo wszyscy wiedzą o tym, że imć duszek to nie kiep. Zagnał chłopców do roboty i otworzył prędko sklep. Ledwo ze snu w stanie muszka, nim się świat zaśmieje słonkiem, już przed sklepem pasi brzuszka stoją wszyscy za ogonkiem. Wasi brzuszek, bardzo chciwy, sam klientom waży, liczy i co chwilę, ile siły, tak przed swoim sklepem krzyczy. Hej, hej, panie, panowie, kto z was nie był w mym sklepie? Niech od razu się dowie, tu kupować najlepiej. Hej, panowie i panie, brać, wybierać, kupować, u mnie zawsze najtaniej wolno nawet próbować. Śpieszy więc ze wszystkich stron tłum wiewiórek, żab i wron. Ustawiają się przed kramem, czyniąc wielki gwar i zamęt. Paści brzuszek uśmiechnięty, aż zaciera sobie ręce. Nisko kłania się klientom i sprzedaje coraz więcej. Więc jak twierdzi chytry duszek, Gospodarka jest wzorowa, Pasi brzuszek, pasie brzuszek I pieniążki w chowa. Dzieci tak przez kwartał cały Ponad siły pracowały. Bo kto boi się roboty I kto w sobie maleniuszka, Ten pracuje ciężko potem Dla chciwego pasi brzuszka. Po maleńku przyszła jesień. Coraz krócej słonko świeci. Ptaszków nie ma smutno w lesie. Wicher liśćmi mi bór zaśmiecił. Już jedzenia nie ma w Boże. Każdy zebrał już swój plon, każdy chroni się jak może. Rankiem drzewa bieli szron. Pusto robi się dokoła. Szare chmury deszczem płaczą. Raz więc duszek chłopców zwołał i tak do nich mówić zaczął. Muszę chłopcy was pochwalić, boście słowa dotrzymali. Każdy dzielnie z was pracował, choć go nieraz bolał kark. Każdy z was dotrzymał słowa bez narzekań i bez skarg. Ciężka była wasza praca, za to też mam słowo zwracam. Wolno wam do domu iść. Albo jutro, albo dziś. Na to chłopcy w górę skoczą. Otoczyli pasi brzuszka. Łzy jak grochy im się toczą. Do kieszeni, do fartuszka. A, B, C, D wprost nie wierzą. E, F, G już buty mierzą. H i J, K, czterej bracia głośno marzą o swym tacie. L.O.P. ściskają duszka, M.N. skaczą co sił w nóżkach, T wraz z S koziołki fika, R zaś żegna chrabąszczyka. U, piszczą klaszcząc w dłonie, X swój chlebek oddał wronie. ronie, Y, -Z, -Z, z na polanie rozpoczęli dziki taniec. Duszek patrzy na te pląsy i uśmiecha się pod wąsem. Któż by tam do jutra czekał, gdy do taty prosta dróżka, tak skończyła się opieka pana duszka pasi brzuszka. Roześmiane, rozbawione, pędzą dzieci leśną drogą, nikt przed nimi się nie chroni, bo nie krzywdzą już nikogo. Muszki, pszczółki wokół brzęczą. Do widzenia, Do widzenia, mały zuchny! Nawet puchacz się obudził. Do widzenia! Pupu! -pu, pu -pu. I wiewiórki podskakują. Zapomniały dawne grzeszki i na drogę im pakują smaczne szyszki i orzeszki. Jeże toczą się wśród ścieżek, myszka biegnie leśną dróżką. Niechaj każdy choć zabierze jakąś gruszkę lub jabłuszko. Każdy czule żegna dzieci, nikt się na nie już nie złości, więc szczęśliwa dziatwa leci, przyśpiewując tak z radości. Jak to przyjemnie piękny dzień, na niebie szanko. Roześmiane i radosne. Do Dobry, powrócimy do nas Już przygody się skończyły, się ich biedy. Widać, który ich nie przyjął kiedyś. Już na progu stoi tatko i wyciąga do nich ręce. Tchu z radości braknie dziadkom. Czegóż im potrzeba więcej. Taki, Dzieci moje! Chłopcy tulą się do taty i na progu wszyscy stoją. Zapomnieli wejść do chaty. Tato wyjął wielką chustkę, otarł oczy, nos i usta i powiada. Mówcie wszystko! Gdzie byliście? Jak tam było? No niechże się wam przyjrze z bliska. Się, które nie zmienił? a u przyznać muszę, B straciło jeden brzuszek, C jak zwykle uśmiechnięte, D inaczej jest wydęte, E się zrobił zakręt F nie nosił dawniej lasek, G, ma z tyłu jakieś zero, a laseczką się podbiera i Znalazło swą kropeczkę J urosło mi troszeczkę K jak dawniej wszystkich koleł L zagięte jest na dole E na głowie nosi patyk M znów bardziej jest karbate N dwa garbki wyrastają O wygląda niby jajo P na buzi coś przytyło R ma chorągiewkę z tyłu S jak zwykle jest wygięte, T znów przez Pół jest przecięte. Tu się nie zmieniło wcale, tu zaś przybył jeden palec, I jak zwykle niby faja. X zabawny mały pajac, Z, ż, Z, siet me ukochane, ślicznie są ufryzowane. Z, ż, Z, me ukochane, ślicznie są ufryzowane. Oj, dzieciaczki, mówi tato, zmieniłyście się przez lato, niech się przyjrze jeszcze raz, jak wygląda każde z was. Znowu patrzy na nich czule, raz po raz ociera oczy i wyciera nos w koszulę. Całą chustkę łzami zmoczył. Znów ich pieści, tuli, gładzi. Znów ogląda, liczy dzieci, mówiąc... Myślę, że już rzadziej. Teraz psocić mi będziecie. A zawołał. Słuchaj, tato, już skończone nasze psoty. Słowo ci dajemy na to. Chcemy wziąć się do roboty. już od dziś się wszystko zmieni. Czy sięgają się chłopacy? Nie będziemy bandą leni, zabierzemy cię do pracy, nie jesteśmy przecież mali! B z zapałem im przerywa. My będziemy pracowali! to będzie odpoczynał! Przeszła jesień, przeszła zima, już zapachniał świat wiosenką. i choć trawki jeszcze nie ma, już rozbrzmiewa las piosenką. Co dzień, ledwo brzask zaświta, Bur wesoło echo niesie. Już dzieciarnia głośno wita Swych przyjaciół w całym lesie. Tatko rano ich prowadzi. Wcale nie chce siedzieć w domu. Tu pokaże, tam doradzi, Jak co zrobić, gdzie co pomóc. Bo gdy w lesie są chłopaki, gdzie co mogą, zrobią wszystko. Tu budują gniazdka ptakom, tu naprawią znów mrowisko, leczą żabki, muszki, jeże, spać, ułożą nietoperza, a czasami dla igraszki uczą fruwać małe ptaszki. Tu podpórkę zrobią świeżą jabłoni, i leszczynie, naprawiają domki zwierząt, tak przy pracy czas im płynie. W domku pięknie sobie radzą Nauczyli się gotować Tak przyrządzą, tak podadzą Jak kucharka zawodowa Dzień przy pracy prędko leci Ale za to nad wieczorem Siadają w ogródku dzieci Pod olbrzymim muchomorem Tatko pali sobie fajkę A gdy myśl mu dobra wpadła Mówi chłopcom piękną bajkę Albo uczy I'm a